Dzień dobry. Uh! Kochani, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być tutaj w tym miejscu. I powiem wam szczerze, ale zaraz wam to powiem, bo mam problemy. Ach, te moje problemy. Okej, okay, kochani, powiem wam tak. Gdyby mi ktoś kiedyś 4 lata temu powiedział, Marcin, w Kamiennej Górze będzie konferencja dla młodzieży. Gdyby ktoś mi powiedział, że nie tylko, że będzie konferencja dla młodzieży, ale gdyby mi jeszcze powiedział, będą światełka, i będziemy śpiewać wesołe pieśni. I będzie fajnie, i przyjdzie Maciek Dziśniewicz. To bym powiedział: stuknij się w głowę. Ale jest cztery lata później, i chcę powiedzieć, że Jezus Chrystus wykonał w tym miejscu niesamowitą robotę. Jezus Chrystus, Bóg wykonał niesamowitą robotę. I jeśli myślisz, że jesteś w miejscu, w którym Bóg nie wykona niesamowitej roboty, to się mylisz. Amen. Nieważne gdzie jesteś, nieważne w jakim jesteś kościele, nieważne w jakim jesteś miejscu, Jezus ma niesamowite rzeczy dla Ciebie przygotowane. Tylko musisz to wierzyć, musisz być wierny i musisz podążać za swoją wizją, za wizją Chrystusa w Twoim życiu. Amen? Kochani, oprócz tego, chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. Oprócz tego, że w naszych Bibliach mamy słowo, które jest niesamowite, które zmienia życie to chcę wam powiedzieć, że dla mnie Ewangelia to też Boża moc. Boża moc, która w taki prawdziwy sposób odmienia życie człowieka. Wiecie, moje życie i życie moich bliskich, mojej żony zostało niesamowicie niesamowicie przemienione. Chcę wam powiedzieć, 4 lata temu, 4, ponad 4 lata temu byłem upadłym człowiekiem. Byłem hazardzistą, kiedy, wiecie, skończyły mi się pieniądze na hazard, zacząłem pić alkohol. I byłem już w takim miejscu, kiedy wszyscy powiedzieli... Dla Marcina nie ma szans. Postawili na mnie krzyżyk. Moja żona wyprowadziła się z domu i zostałem sam sobie. Zabrała wtedy mojego dwuletniego syna Tymoteusza. Poszedłem, pamiętam, poszedłem na ławkę do parku. Mamy taki fajny park tutaj w Kamiennej Górze. I zacząłem się zastanawiać nad sensem swojego życia. Czy to moje życie w ogóle ma jeszcze jakikolwiek sens? Znaczy dzisiaj spotykam wielu ludzi, którzy przychodzą i mówią, nawet w wieku 13 lat mówią, ja nie wiem, czy moje życie ma sens. Ja to rozumiem, bo byłem w takim miejscu, siedziałem na tej ławce i myślę sobie, nic tylko wziąć i się powiesić. I kiedy przyszło mi to do głowy, za moimi plecami zjawiła się moja siostra. Moja siostra, która mówi tak, Marcin, słuchaj, jest nadzieja. Wiecie, moja siostra, co ciekawe, w ogóle nie jest nawrócona. Ona nie zna Pana Jezusa. Ale powiedziała, jest nadzieja, jest takie miejsce, są mianowice wielkie. Uh! których Bóg zmienia życie. I dzięki, wiecie, ja mogę to obserwować na co dzień, bo też, też jestem wolontariuszem tego ośrodka, zajmuję się, przyjeżdżam tam do tego ośrodka, ale pamiętam, tak jak Maciek pamięta datę swojego narodzenia, też pamiętam. 17 sierpnia to był. Wiecie, dlaczego pamiętam? Bo to dzień moich urodzin. I jestem sobie w ośrodku i myślę tak, jestem szósty dzień w ośrodku, myślę tak, myślę tak Panie Jezu, nie myślałem tak. Myślałem tak, jeszcze chwilę tutaj wytrzymam, jeszcze chwilę tutaj wytrzymam, ale dzisiaj są moje urodziny, zadzwoni moja mama, popłaczę, powiem jej, jak mi jest tutaj źle, jak mnie bardzo źle traktują i ona mnie stąd uwolni. I wiecie, na drugi dzień ja przyjadę do kamiennej góry i znowu będzie impreza, znowu się będzie działo, znowu coś będzie, znowu przyjdą kumple. Ale w ośrodku powiedzieli mi tak. Marcin, dzisiaj masz urodziny, więc swoją rodzinę spędzisz na dyżurze na kuchni. Dyżur na kuchni to było coś takiego, że w tym dniu nie mogłeś ani odbierać telefonów, ani nie mogłeś dzwonić. Więc zostałem w kuchni sam sobie i myślę tak, co to za, co za chrześcijaństwo? Ja mam dzisiaj urodziny, oni każą mi sprzątać gary. Był zjazd absolwentów, przyjechało 150 ludzi, a ja po wszystkich muszę sprzątać. Mówię, co jest grane? Gdzie ja trafiłem? I kiedy sobie tak myślałem, rozważałem, do kuchni wszedł człowiek. I zaczyna mi opowiadać historię swojego życia i mówi, Marcin, wiesz, bo ja byłem taki, taki byłem i byłem alkoholikiem i, i w ogóle robiłem różne rzeczy. Ja patrzyłem na niego, wiecie, słyszałem już takich historii w swoim życiu dużo. Więc ta historia nie robiła na mnie wrażenia, chociaż widziałem w niej siebie. Ale obok niego stała jego mała córka, która była wpatrzona w niego jak w obrazek. Wiecie, kiedy On mi to opowiadał i kiedy ja spojrzałem na nią, przypomniałem sobie, że mam syna. Przypomniałem sobie, że gdzieś tam w Kamiennej Górze jest moja żona i jest mój wtedy dwu-, trzyletni syn. I to, była, wiecie, i to było coś takiego, że Bóg tak dotknął mojego serca, że wziąłem tam, leżała na stole Gedeonitka, taka mała Biblia, wziąłem tą Biblię i mówię, dobra, spróbuję. I pierwszy werset, jaki zobaczyłem, to był, powiesz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a on wszystko dobrze uczyni. I chcę wam powiedzieć, to nie jest chrześcijański slogan. To jest słowo, które zmienia życie, bo to jest słowo, które, które pochodzi z Biblii. Amen? I to jest moc, dzięki której Bóg zmienia życie człowieka. Moje życie zostało zmienione całkowicie. Dzisiaj razem z żoną jesteśmy razem, wychowujemy syna. Bóg wiele rzeczy pozmieniał w moim życiu. Niektórzy się mnie jeszcze boją, ale mam nadzieję, że już niedługo... Ale chcę wam powiedzieć, że kiedy myślałem nad tym Słowem, kiedy myślałem nad tym Słowem w kontekście jedności, kiedy myślałem nad tym Słowem, to wiecie, pomyślałem od razu, przyszło mi do, przyszło mi do serca, żeby mówić o, o Bożej mocy, która wyraża się w Krzyżu Chrystusa. O Bożej mocy, która wyraża się w Krzyżu Chrystusa. To jest niesamowite, kochani, bo to może przemienić twoje życie. I wcale się nie umawiałem dzisiaj z Maćkiem, ale po, poniekąd będę mówił w temacie, w którym on też, on też mówił. Ja jestem każdemu, każdego jednego dnia jestem wdzięczny Panu Bogu. Każdego jednego dnia chcę wpatrywać się w krzyż, kochani. I chcę Was dzisiaj zachęcać do tego, abyście wpatrywali się w krzyż Jezusa Chrystusa. Wiecie, bo to, co się wydarzyło na krzyżu, Jezusa, na krzyżu Golgoty, to jest coś całkowicie nowego. To jest, to jest taka transformacja, która jest nową transformacją. To jest, to jest coś, co jest absolutnie przełomowe. I kiedy będziemy w taki sposób patrzyli na krzyż, zobaczymy tam wiele, wiele więcej. Zobaczymy tam wiele, wiele więcej. Chciałbym was dzisiaj zachęcić do wpatrywania się w Krzyż Jezusa Chrystusa. Wiecie, krzyż Jezusa Chrystusa ma związek z tym, co, człowie... co Bóg kocha najbardziej. Co Bóg kocha najbardziej, kochani? Zastanawiałeś się kiedyś, co Bóg kocha najbardziej? Bóg kocha najbardziej Ciebie. Bóg kocha najbardziej człowieka. W kontekście krzyża, w kontekście jedności. Jedności z Jego Słowem. Ja chciałbym poruszyć temat, który jest bardzo ciężkim tematem. To nie jest łatwy temat. To jest temat, z którym ja sam się biłem i to jest temat, z którym prawdopodobnie Ty też się bijesz w swoim życiu. To jest temat wstydu. Temat wstydu. To, co, co nas często blokuje, to, co często blokuje młodych ludzi, to, co blokuje Twój rozwój, to, co blokowało mój rozwój, to jest wstyd. Wiecie, wstyd nadaje zły kierunek naszemu życiu. Wstyd nadaje nieodpowiedni kierunek naszemu życiu. Wiecie, wstyd nie jest tylko uczuciem. Wiecie, wstyd nie jest tylko uczuciem. Wstyd jest takim przekonaniem. Jest to taka wiara w to, że jestem gorszy, że do niczego się nie nadaję, że jestem słaby, że czegoś mi brakuje, że mam jakiś deficyt, że inni są dużo lepsi ode mnie. Wiecie, jak wielu młodych ludzi, ja prowadzę dzisiaj punkt konsultacyjny i wielu młodych ludzi przychodzi obarczonymi, obarczoni są ci ludzie właśnie wstydem. To, o czym oni mówią często, to o tym, że ktoś jest dalej niż on. Myślisz tak w swoim życiu dzisiaj? Że ktoś jest dalej niż ja i ja już na pewno go nie dogonię. I na pewno w moim życiu już nie ma szansy na to, żeby być w tym samym miejscu, w którym jest ten człowiek. Jak wielu z Was zmaga się dzisiaj z takimi dylema dylematami? Wiecie, to jest coś, co dotyka też mnie. Bo kiedy wstyd zaczyna Cię blokować, to on zaczyna, zaczyna do Twojego umysłu przynosić porównanie. Zaczynasz się porównywać z innymi. Zaczynasz myśleć, że nie jesteś taka jak ona. Zaczynasz się porównywać, że nie jesteś taki jak on. A to, co dzisiaj już Maciek mówił, jesteś cudownym dzieckiem Boga. I to jest Twoje utożskoczenie. I to jest to samość, z którą ty się musisz każdego dnia zaznajamiać i z którą każdego dnia musisz brać do swojego życia i mówić, jestem dzieckiem Boga, jestem wspaniały i ma sens moje życie. Zbyt wiele razy słyszę w Polsce, że coś nie ma sensu. Że coś jest bez sensu totalnie. To nie ma, nie ma, nie ma, żadne, to nie ma żadnego przyszłości. To nie ma żadnej przyszłości. To, to, to jest peryferyjne miasto. Tutaj nic się dobrego nie wydarzy. Tutaj się będą działy rzeczy... Bo Jezus Chrystus, ten, który jest początkiem i końcem, ma wspaniały plan dla tego miejsca. Nie tylko dla tego, ale dla całego lokalnego kościoła. Kochani, dla wszystkich nas tutaj, którzy siedzimy. Dzisiaj powiedziałem w rozmowie z jedną osobą, że ludzie, którzy dzisiaj tutaj przyjechali, to jest potencjał, który w przyszłości będzie miał wpływ na, te, na, te, na ten region, który będzie miał wpływ na Polskę. I kiedy przyjeżdżał Marek Tomczyński do ośrodka i mówił, w taki, wiecie, w taki sposób, wielu z Was tutaj siedzących będzie ewangelistami, będzie przyszłymi pastorami, to wielu ludzi siedziało i mówiło, nie, to nie dla mnie, ja obym tylko przestał pić. Ale kiedy się tego uchwycisz, kiedy uchwycisz się tego, że Bóg ma więcej, to będziesz miał więcej. Kiedy się uchwycisz, że Bóg ma dla Ciebie więcej, to będziesz miał więcej. Amen? Okej, okay, kochani, wstyd Cię blokuje, wstyd jest przekonaniem, że coś jest z nami nie tak. Jeśli zrobimy coś złego, to to ciągle jakby odbija się w naszym sercu. To jest związane z naszą przeszłością, z naszą tęszością często i to ciągle jakby funkcjonuje w naszej pamięci i staje się takim filtrem, który nas blokuje. Zgadza się? Kiedy człowiek się rodzi, nie wiem, czy jesteś tego świadomy, ale człowiek się rodzi bez poczucia wstydu. My się rodzimy bez poczucia wstydu. Poczucie wstydu wzrasta w nas, kiedy wzrasta w nas świadomość grzechu. Kiedy wzrasta w nas świadomość grzechu. To jest niesamowicie istotne. Poczucie wstydu rośnie w nas, kiedy rośnie w nas świadomość grzechu. Wstyd jest uczuciem i przekonaniem, które powoduje, że odczuwamy poczucie winy, odczuwamy poczucie hańby, poczucie niższości i bezwartościowości. To wszystko powoduje wstyd w naszym życiu. Wstyd powoduje, że zaczyna się porównywać że zaczynasz mówić, że do niczego się nie nadaje, że nic mi w życiu już nie wyjdzie. Spotykam ludzi, którzy mają 13, 14, 15, 16 lat i on mówi, że na niego w życiu już nic dobrego nie czeka. Wiecie, gdyby to były dzieci ze świata, to jeszcze bym jakoś koło tego oprzedł. <grych> Może bym jeszcze, wiecie, spróbował jakoś motywować. Ale to często są ludzie, którzy, którzy są w kościele. To są dzieci, chrześcijańskie dzieci, które które jeżdżą na konferencje. To są dzieci, to jest młodzież, która jest źrenicą wokół, wokół Boga, ale myśli o sobie w całkiem inny sposób. I strasznie mnie to boli zawsze. I, i powiem Wam szczerze, że moje serce krwawi, kiedy, kiedy widzę taką postawę w młodych ludziach. Wstyd zaczyna Ci wyciągać pewne rzeczy z przeszłości, które mają Cię blokować. To jest to, co Maciek mówił. To będzie Cię ciągle do Ciebie wracać ciągle będzie atakować Twoje myśli. Wstyd jest wywołany wieloma czynnikami związanymi z tym, jakie decyzje podejmujemy. Kochani, podejmujemy złe decyzje. Często. Ja w swoim życiu podejmuję często złe decyzje. Nie jestem doskonały, ale też nie chcę być doskonały. Chcę dążyć do doskonałości. Chcę dążyć do tego, który mnie wybrał. A nie muszę być już dzisiaj, od dzisiaj, bo tak. Wiecie, kiedy ja się nawracałem 4 lata temu i przyszedłem pierwszy raz do kościoła, opowiadałem to też, mi się wydawało, że, że ja muszę wiecie, dostosować się do tego środowiska. Że ja muszę być taki, jak, jak wszyscy w kościele. Muszę wiecie, przyjść w marynarce, w koszuli zapiętej, najlepiej w krawacie, wiecie, w jakich bucikach na kantkę. Wydawało mi się, że kiedy tutaj stoję z kozolnicą, to to jest takie miejsce, w którym musisz być doskonały, musisz być święty. Wiecie, taki świętoszkowaty, nie święty, bo święty jestem. W miarę upływu czasu okazuje się, że, że wcale tak nie jest. Że Jezus Chrystus chce Cię takim, jakim jesteś. On Cię chce takim, jakim jesteś. On Cię stworzył takim, takim jakim ty jesteś. Zaczynamy udawać, zaczynamy się wstydzić, wstydzić tego, kim, kim jesteśmy. I to nie jest dobre. Adam i Ewa byli w doskonałym ogrodzie jeden. Kto by chciał być w ogrodzie jeden? Wow, wszyscy by chcieli być w ogrodzie jeden. A takich dwóch miało szansę, miało i byli w nim. Słuchajcie, Adam i Ewa byli w doskonałym ogrodzie jeden. Tysiące drzew. I tylko jedno, przy którym Bóg mówi, z tego drzewa, z tego drzewa nie zjecie, bo to jest drzewo poznania dobra i zła. I teraz patrzcie na to, Bóg się o nich troszczy, Bóg ma z nimi relacje, autorytet, żeby panować nad zwierzętami. Mają autorytet, żeby nazywać te zwierzęta. Mają autorytet, żeby, wiecie, nad całą roślinnością. Oni mają całkowity autorytet, który daje im Bóg. Przypomina wam to coś? Wiecie, mi to przypomina troszeczkę moje życie w domu rodzinnym. Mama mówi tak. Słuchaj, Marcinek, wszystko możesz. Możesz to, to, to, to i to, ale tego nie możesz. I gdzie Marcinek był? Marcinek był tam, gdzie nie mógł tego wziąć. I Bóg mówi, macie tysiące drzew, ale z tego drzewa nie będziecie jeść. Adam i Ewa zgrzeszyli. Wstyd zaczyna pojawiać się w ogrodzie Eden. I kiedy przyszedł wąż, pod którego poczuł się diabeł, przyszedł i zaczął ich kusić, zaczął podważać to, co Bóg mówi. Podważać to, czy aby na pewno Bóg powiedział. Zaczął mówić, przecież możecie zjeść z tego, z tego drzewa. Wiecie, kiedy diabeł przyjdzie do twojego życia, do twojego chrześcijańskiego, Życia, to On zawsze będzie Ci sprzedawał kłamstwa na temat tego, kim jesteś, na temat tego, kim jest Bóg. I wiecie, Adam i Ewa się temu poddali i my też się często temu poddajemy. I my też się często temu poddajemy. A kiedy się temu poddajemy, to w naszym życiu zaczyna pojawiać się wstyd. Kiedy bylibyśmy ludźmi, którzy nie grzeszą, to nie byłoby wstydu w naszym życiu. Amen? Zgadzacie się z tym? Bo wstyd jest wywołany złymi decyzjami, wstyd jest wywołany grzechami i to jest pierwsza istotna rzecz, abyś to zrozumiał. Wstyd jest wywołany przez grzech, wstyd jest wywołany przez nasze błędne decyzje. Druga istotna rzecz, wstyd powoduje, że próbujemy go przykryć niewłaściwymi rzeczami. I zobaczmy do pierwszej Księgi Mojżeszowej, do trzeciego rozdziału i do wersetu siódmego. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Biblia mówi tak. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy, Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. To jest ciekawe, kiedy pojawia się grzech, nagle Adam i Ewa, którzy cały czas chodzili nago po ogrodzie Eden, cały czas chodzili nago po ogrodzie Eden, nagle, kiedy pojawił się grzech, zobaczyli, że są nazy i zaczęli przekrywać tą nagość liśćmi figowymi. Kiedy pojawia się wstyd w naszym życiu, próbujemy go przykryć niewłaściwymi rzeczami. Jest tylko jedna rzecz, która może przykryć, przykryć nasz grzech, ale my próbujemy przykryć niewłaściwymi rzeczami. Ja pamiętam, kiedy, yy, kiedy się nawróciłem yy, może nie nawróciłem, bo to było dużo wcześniej, ale kiedy poznałem swoją żonę, moja żona pochodzi z chrześcijańskiego domu. Ja się bardzo mocno wstydziłem tego, że palę papierosy. Naprawdę. Wszyscy wkoło wiedzieli, że ja palę papierosy oprócz moich teściów. Wiecie, bardzo się tego wstydziłem. Nie wiem czemu, ale kiedy ich spotykałem, a śmierdziało mi, wiecie, fajkami z ust, to ja się wstydziłem. I żeby przykryć ten wstyd, to często łapałem za jakąś gumę albo w jak, za jakiś spray, aby przykryć ten, ten grzech, aby przykryć to, że palę te papierosy. Wiecie, im było lepiej, a im było lżej. Żeby tylko czasami nie wyszło, że ja popalam, żeby tylko czasami, wiecie, żeby czasami źle o mnie nie pomyśleli, bo to w końcu moi przyszli teściowie, to tak trzeba się troszeczkę ułożyć pod nich, tak? Ale czy to zmienia fakt, że ja miałem problem? To nie zmieniło faktu, że ja, go miałem, że ja miałem problem. Ja go po prostu przykryłem. I tak samo robi Adam i Ewa. Dzieją się złe rzeczy, rzeczy w naszym życiu. Działy się złe rzeczy w moim życiu, a więc upijałem się nagle. Nagle alkohol stał się moją ucieczką, bo nie radziłem sobie ze wszystkim tym, co dzieje się w moim życiu. To jest niesamowite. Kochani, ja naprawdę widzę, jak, te, jak, jak, jak to bardzo się zmienia. Dzisiaj, dzisiaj 13-latkowie, 14-latkowie przychodzą do, do, do mnie do punktu konsultacyjnego rodzice z tymi dziećmi, i dzieciak siedzi naprzeciwko mnie i mówi, że on sobie już nie radzi, dlatego on pije alkohol. 13-14 lat. Jak ja miałem 18 lat, to się bałem jeszcze pić alkohol. Jeszcze się bałem, wiecie, popijałem, ale tak mało. A dzisiaj to już poszło dużo, dużo dalej. Dzisiaj już dużo, dużo dalej ten grzech zabrnął. Kiedy chciałem ukryć przed samym sobą, że, że coś jest nie tak. Pamiętam taką historię, kiedy... Przegrałem dużą kwotę pieniędzy w kasynie w Karpaczu. Wróciłem do swojego domu po pracy i okazało się, że przyszli z elektrowni i wyłączyli nam prąd za niezapłacony rachunek. Pamiętam minę mojej żony, która trzymając mojego syna na rękach, dwuletniego wtedy Tymka, to była zima. Zdjęła jej minę, kochani. Nie zapomnę tego chyba do końca życia. Pierwsze, co zrobiłem, to wyszedłem z domu i poszedłem się upić. Chciałem to przykryć. Chciałem o tym zapomnieć. Później, kiedy się upiłem, spotkałem jakiegoś znajomego elektryka, który nam na lewo podpiął ten prąd. Ale potem przez całe kilka tygodni żyłem w takim strachu, że znowu przyjdą, że wlepią nam, wlepią nam mandat. I pamiętam, jak to, bardzo, jak to bardzo mnie trzymało, jak to ciągle wracało do mnie. I wiecie, wszystko, co mi w głowie mówiło, to, co mi podpowiadało, to to, to, idź Marcin, idź się napić. Co ci więcej zostało? Idź się napić. Nawet klanu dzisiaj nie obejrzysz, bo prądu nie ma. Kiedy próbujesz przykryć swój wstyd niewłaściwymi rzeczami, tak jak Adam i Ewa, to na przykład dzieje się też tak, że chodzimy i wymagamy perfekcji od wszystkich. Chcemy, żeby wszyscy w koło byli perfekcyjni. Że kiedy przychodzą do naszego kościoła, nawrócili się na tamtym, na tamtym nabożeństwie w zeszłym tygodniu, to oni mają przyjść tutaj i być już tacy jak my. Wymagamy od ludzi perfekcji, a sami przykrywamy w ten sposób nasz wstyd i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 to próbujesz to przykrywać i ukrywać się w miejscach, które nie naprawią problemu. Często jest tak, że ludzie popadają w uzależnienia, bo uciekają gdzieś do niewłaściwych relacji. Uciekają gdzieś do miejsc, w których mogą zmienić swój stan cześćwości, swoje myślenie na swój temat. Uciekają, zostawiają właściwe relacje, uciekają do tych niewłaściwych relacji, a po jakimś czasie w ogóle zaczynają się izolować. Całkowicie, wiecie, gdzieś zamykają się w sobie. Ja pamiętam, że już w pewnym momencie po prostu sam, żyłem sam dla siebie. Sam piłem, sam rozrabiałem. Nie chciałem już ani tych dobrych kumpli, ani tych złych kumpli. Chciałem po prostu sobie tak, jako sam sobie być. Takie sytuacje powodują izolację w naszym życiu. Wielu ludzi, i to jest ciekawe, dzisiaj zanurza się w internecie. Ja sam zanurzam się, pływam w internecie. Wiecie, bo w internecie możesz być, kim chcesz. Dzisiaj, dzisiaj, wiesz, jesteś gruby, ale możesz być chudy. Masz 14 lat, możesz mieć 30 lat. Wiecie, w internecie możesz być, kim chcesz. I to, i, i ja nie mówię, że to jest złe. Ja nie mówię, że to jest złe, że jest internet. Ale sposób naszego korzystania z internetu czasami jest zły. To jest wstyd, który czasami próbujemy, próbujemy zasłonić. Bo jestem gruby, a co z tego, że jesteś gruby? Ja też jestem gruby, albo będę. <głos> jestem na dobrej drodze, na wąskiej drodze. Ale Pan Bóg mnie takiego stworzył, mnie takiego kocha. Zbyt często przejmujemy się tym, co ktoś mówi na, na mój temat, zamiast, wiecie, wsłuchać się w to, co Bóg ma do powiedzenia na mój temat. Czwarta rzecz. Wstyd powoduje, że biegniemy do tego, który nas oskarża. Popatrzcie na to, co się stało w ogrodzie 1. Pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział, dziesiąty werset. A on odpowiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Bóg przychodzi i pyta się, Adamie, gdzie jesteś? Adamie, a -K, gdzie jesteś? I Adam odpowiada, usłyszałem szelest twój w ogrodzie, zląkłem się, gdyż jestem nagi i skryłem się. I nie wiem, czy sobie zdajecie w ogóle sprawę z tego, że to jest w ogóle kluczowy moment w historii świata. To jest kluczowy moment w historii świata. W tym momencie człowiek staje się grzesznikiem. Adam i Ewa nie zostali stworzeni bez skłonności do grzechu, natomiast dzieci Adama i Ewy urodzili się już ze skłonnością do grzechu, jaką przejęli po swoich rodzicach. I to jest moment, kiedy człowiek stał się grzesznikiem. To jest moment, kiedy człowiek się rodzi i nie, możemy, nie może sobie poradzić z tym, aby przestać grzeszyć. Wiecie, my chcemy w życiu coś dobrego, my chcemy często i mamy dobre zamiary, ale coś ciągle ciągnie nas w zupełnie inną stronę. I często jest tak, że nie mamy mocy, aby sobie z tym poradzić. To jest moment, kiedy zmienia się tożsamość człowieka. Człowiek został stworzony doskonale przez Boga, ale przez ten moment, przez ten moment kolejni ludzie rodzili się już ze skłonnością do grzechu. I wiecie, błędem jest to, że Adam skrył się przed Panem Bogiem. Wiecie dlaczego? Bo w ukryciu i w ciemności jest tylko jedna osoba, która zajmie się z tobą, która się tobą zajmie. I to jest diabeł, i to jest szatan. Czy w to wierzysz, czy w to nie wierzysz, on przychodzi i zaczyna mocno naciskać na zmianę twojej tożsamości. Zaczyna budować twoje życie bezlitośnie, wpajając ci pewne myśli. I pewna definicja na temat wstydu mówi taką jedną rzecz. Ona mówi w taki, w taki sposób. Diabeł przychodzi do ciebie często i mówi ci tak. Słuchaj, ty nie poniosłeś porażki. Ty jesteś porażką. Słuchaj, ty... Nie zrobiłeś nic złego. Ty jesteś zły. Wiecie, diabeł będzie przychodził i będzie ciągle naciskał na to, abyś ty myślał o sobie w taki sposób. Diabeł zawsze robi jedną rzecz, aby podbić mocno twój wstyd. Jeśli poniosłeś porażkę, diabeł mówi, jesteś porażką. I musimy zrozumieć, jeśli ktoś zmieni twoje myślenie na temat, kim ty tak naprawdę jesteś, to wiara w to, kim jesteś, zmieni sposób twojego zachowania. Diabeł będzie ciągle i ciągle wyciągać Ci Twoją przeszłość, abyś ciągle ją wyznawał na Twoim życiu. Diabeł robi wszystko w Twoim życiu, aby definiować Twoje błędy, aby definiować Twoje życie. Gdy popełnisz błąd, jesteś błędem. Gdy coś, ci nie, gdy coś Ci nie wyjdzie, to znaczy, że do niczego się nie nadajesz. I on ciągle będzie to podbijał i ciągle będzie to budował w Twojej głowie. Bo kiedy uwierzysz w to, co on do Ciebie mówi, to zaczniesz żyć tak, jak on chce. Kiedy uwierzysz w to, co diabeł mówi do twojego życia, to zaczniesz żyć tak, jak on tego chce. Łapiemy to? Bo jeśli ja się do niczego nie nadaję, jeśli ja nie mam żadnego pozytywnego myślenia na swój temat, no to skoro jestem porażką, to będę żył jak porażka. I teraz zaczyna się ta, ta dobra część. Ponieważ to wszystko, o czym wcześniej powiedziałem, jest sprzeczne z tym, co Bóg myśli na twój temat. Wstyd, pamiętajcie, to jest jedna z największych broni diabła. Cokolwiek byś nie zrobił, on będzie cię oskarżał. Diabeł zrobi wszystko, on użyje twojej przeszłości, aby ją wyciągnąć do teraźniejszości, aby zepsuć twoją przyszłość. Bóg nie stworzył ciebie, abyś do niczego się nie nadawał. Myślisz, że kiedy przyszedłeś do Chrystusa, kiedy się nawróciłeś, kiedy, kiedy być może będziesz się nawracał, to Bóg cię stworzył do tego, żebyś się do niczego nie nadawał? Czy Bóg stworzył Cię do porażki, czy Bóg Cię powołał do tego, abyś odniósł jakiś sukces w swoim życiu? U! Kto wierzy w to, że Bóg go powołał do tego, żeby odniósł sukces w swoim życiu? Ja w to wierzę, kochani. Ja się ciągle uczę, ciągle się chcę rozwijać, bo ja wierzę w to, że Bóg ma dla mnie więcej. Aleluja, Kochani, aleluja. Musi być w nas życie. Bóg chce siać życie w Wasze życie. Chce siać życie w Wasze życie. Żebyście, wiecie, no nie byli tak... Odniosę sukces w swoim życiu. Odniesiesz sukces w swoim życiu. Ty musisz być tego pewny. Piąta, ostatnia, najbardziej potężna rzecz. Że Bóg, i to jest najważniejsze, Bóg rozwiązał problem wstydu. I to jest najważniejsza rzecz. Te wcześniejsze cztery punkty pokazywały, jak my często radzimy sobie z tym, jak my chcemy to zakryć. A ta piąta rzecz mówi o tym, że Bóg rozwiązał już problem wstydu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, dwudziesty pierwszy werset. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Aleluja! Nie wiem, czy wiecie, ale tutaj się pojawia Ewangelia. Po raz pierwszy ktoś musiał zostać zabity, po raz pierwszy ginie zwierzę po to, aby przykryć wstyd człowieka. I to jest niesamowite. I to jest coś, co bardzo kochani, co bardzo motywuje mnie do tego, żeby wpatrywać się w krzyż Chrystusa. Bo z niego płynie moja nadzieja. Na krzyżu Jezusa Chrystusa, cały grzech mój i Twój, ten, który jest, ten, który był i ten, który będzie, został, został umieszczony w Chrystusie. Chrystus przyjął całe przekleństwo na siebie, zamiast tego, żebyśmy my je wzięli na siebie. Całe przekleństwo, wszelki grzech, wszelka choroba, wszelkie, wszystko znalazło się w Chrystusie. Wiecie, w Chrystusie znalazło się także poczucie winy. Znalazło się tam również potępienie, które nam się należało. To wszystko nagle znalazło się w Chrystusie, to wszystko znalazło się nagle na krzyżu, to wszystko znalazło się w pewnym momencie na osobie, która była Synem Człowieczym i była Synem Bożym. I to jest niesamowite. I kiedy Jezus mówi, wykonało się, to jest najwspanialsza, najwspanialsza sprawa. Bo wszystko to, co miało spocząć na nas, spoczęło na Chrystusie. To się nazywa ofiara zastępcza. To, co Chrystus dla nas zrobił. Kochani, na koniec... Ja kiedy mówię na koniec, to mówię na koniec. Jezus wisiał na krzyżu nagi. Jezus na krzyżu wisiał nagi. On poniósł nasz wstyd. Wiecie, ludzie przechodzili i opluwali Go, śmiali się z Niego, ale On ten cały wstyd wziął na siebie i umarł po to, aby ja mógł żyć. To jest niesamowite. 12 rozdział listu do hebrajczyków, drugi werset. Patrząc na Jezusa, z sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej Mu radości, wyciepiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę, angielskie Biblii mówią wstyd, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Bóg chce, abyśmy doświadczali Jego chwały. Jezus chce, abyśmy doświadczali Jego chwały, abyśmy mogli doświadczyć życia bez potępienia. Znaczy, ja bym chciał widzieć młodych ludzi, którzy doświadczają życia bez potępienia, którzy nie chodzą w potępieniu. Nieważne, w jakim miejscu jesteś, Bóg, Jezus Chrystus dla Ciebie umarł. Po to, abyś Ty mógł żyć. Niesamowite. Pierwszy Jana, pierwszy rozdział, siódmy werset. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność, jedność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Kiedy przychodzisz do Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus mówi taką jedną rzecz. Ja mogę Cię uwolnić, ja chcę Cię oczyścić, ale narzędzia, którego ja używam do tego, to jest moja krew. To jest moja krew. Dzięki mojej krwi jesteś oczyszczony, dzięki mojej krwi jesteś uwolniony, dzięki mojej krwi jesteś uzdrowiony. Wszystko, co jest przykryte świętą krwią Jezusa Chrystusa, diabeł nie ma do tego dostępu. Nie ma do tego dostępu, kochani. Czy w to wierzysz, czy w to nie wierzysz? Musisz przyjąć to przez, przez taką wiarę, że diabeł nie ma do mnie dostępu. Czy diabeł ma do Ciebie dostęp? Powiedz, czy diabeł ma do Ciebie dostęp? No jeśli będziesz mu mówił, no nie wiem, nie wiem, czy mam, no nie wiem, nie wiem, nie wiem chyba mam, może nie ma. Marcin pyta, głupie pytania zadaje, godzina, godzina 13, powinniśmy jeść obiad, a on głupie pytania zadaje. Jesteś przykryty świętą krwią Jezusa Chrystusa, jesteś święty, a więc diabeł nie ma do ciebie dostępu. Amen? Amen. W tym sensie, święta krew Jezusa Chrystusa została przelana po to, żebyś ty mógł żyć. I to jest niesamowite, to jest niepodważalne i z tym chcę was zostawić, abyście wpatrywali się w krzyż, abyście nie dali się, nie dali się temu diabelskiemu kłamstwu, które mówi, że nie nadajesz się do niczego. On ma dla ciebie przygotowane dużo, dużo, dużo, dużo, dużo więcej. Wiecie, ja 4, lat, 5 lat temu naprawdę nie myślałem, że, że jeszcze cokolwiek ze mnie będzie. Ja sam nie myślałem, że cokolwiek ze mnie będzie. Ludzie koło w ogóle nie myśleli, że ze mnie coś będzie. Ludzie postawili na mnie krzyżyk, ale Chrystus dał krzyż. Po to, aby każdy z nas mógł żyć. Amen? Kochani. Amen. Pochylmy nasze głowy. Dobry Panie, ja Ci dziękuję za, za ten czas, Panie. Dziękuję Ci za to miejsce, dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty umarłeś na krzyżu Golgoty po to, abym ja mógł żyć, Panie. Że Ty przelałeś swoją drogocenną krew po to, Panie, abym ja miał przyszłość. Nie tylko tam, Panie, wieczną przyszłość, ale tą, tą tutaj na, na ziemi. Że Ty chcesz, Panie, Oblać nas właśnie tym deszczem błogosławieństwa, że Ty chcesz, Panie, dużo, dużo, dużo więcej dla naszego życia. Żebym nie musiał się obarczać ciągle tym, że coś mi nie wychodzi, że coś jest ze mną nie tak. Żebym ciągle nie musiał się porównywać z innymi. Panie Jezu, proszę Cię, chroni nas przed tym, przed tym diabelskim kłamstwem. A Twoja moc, Panie, Twoja miłość, Panie, niech ona się rozlewa w naszym życiu, na wieki wieków. Amen. Amen.